Na to startujemy, panie i panowie. Witam Was w podcaście Papa Cafe przed mikrofonem jak zwykle ja. Tak, bez niespodzianek. Zawsze jestem ja i jakaś taka y, późnojesienna mucha, spóźniona, która obudziła się i y, wyleciała y, z zagrzejnika prawdopodobnie. Już zapadała w sen zimowy. Gdzieś tam wtuliła się między żeberka. No a tutaj nagle ktoś mocno przyłożył w piec i ta mucha się obudziła i lata po pokoju bzyczy, brzęczy. I co zrobiła? Co zrobiła mucha? Przerwała mi tok myślowy, zburzyła harmonię tego, co chciałem powiedzieć na wstępie. No właśnie. No. I mówię przez x czasu... O tym latającym stworzeniu, które usiadło teraz gdzieś w zakamarkach pokoju i prawdopodobnie odezwie się i zacznie latać znowu wtedy, gdy będę chciał powiedzieć coś konstruktywnego i będzie rozpraszać mnie, mnie przed mikrofonem będzie rozpraszać ta wielka, wielka, paskudna mucha, muszysko. Generalnie mógłbym wstać i spróbować ją wyeliminować, ale z przyjemnością zrobię to później. A zresztą będzie szansa na więcej dygresji, jeżeli ta mucha zleci tutaj znowu w okolicy mikrofonu i zacznie brzęczeć. Ojejku, jak ja harczę. Dajcie mi tutaj jakiś przerywnik. Dobrze, już jesteśmy, już mniej harcze. Mucha patrzy się na mnie z byka. Dzisiejszy podcast przywitaliśmy... Kesslingofonem. Kesslingofonem od Filipa, tak. Filip, bo byliśmy w Szczecinie, ale jak jeszcze ktoś nie słyszał w tych wszystkich podcastach, Przemka, Filipa, Maćka, to byliśmy w Szczecinie, tak. W moim podcaście tam tydzień temu, czy troszeczkę wcześniej, był podcast z drogi. Tak, tak. Ja wiem, że ktoś mógł tego nie słuchać, albo może ktoś przeoczył ten fakt, że jedziemy do Szczecina to byliśmy w Szczecinie, no i właśnie tam w Poznaniu ehe, tak Filip mi taki, taką marsjańską spluwę halo, halo. podarował i teraz mogę właśnie robić to, co Robert robi w swoich podcastach, czyli mogę eliminować pijacki bełkot, tak, podobno do tego służy ehe, to urządzenie, no może poszukajmy. A, troszeczkę, troszeczkę nie bardzo, bo Myślę, że pijacki bełkot z natury ma to w sobie, że jest troszeczkę niezrozumiały, a, a ta funkcja, która nazywa się yy, w tym urządzeniu robot też jest troszeczkę yy, niezrozumiała. Za to fajną funkcją tutaj jest funkcja spaceman, bo yy, możemy udawać głos. No właśnie, jaki głos? Na pewno oglądacie jakieś takie różne materiały policyjne, w których wypowiadają się osoby na temat przestępstw albo jakieś materiały z komendy wojewódzkiej policji, gdzie jakiś tam funkcjonariusz, który z natury swojej pracy nie może pokazywać twarzy i też właśnie ma zniekształcony głos i brzmi to właśnie tak. Witam wszystkich moich mówię ja, jestem zakonspirowany nie poznacie mojego głosu nawet gdybyście chcieli no właśnie I tak brzmi ta kolejna funkcja no a taka najbardziej przyjemna funkcja to alien, chociaż ja nazwałbym ją nazwałbym ją inaczej nazwałbym ją na przykład kastrad albo coś takiego chłopczyk przed mutacją tak, to jest opcja alien i brzmi ona tak halo czyli coś jak się macie. No właśnie. Także myślę, że funkcja eliminacji bełkotu może być trudna za pomocą tego urządzenia, ale z pewnością ta opcja zniewalania panienek może działać. No jeszcze do niej nie doszedłem. Szukam jakichś ukrytych guziczków, pstryczków, pokrętę generalnie warto mieć to urządzenie przy sobie i można powiedzieć tak, na przykład chociaż mielibyśmy szczerać z kapiszonów jestem przed mikrofonem, bawię się w moim małym studio, rozłożyłem sobie tutaj mikrofon, postanowiłem powiedzieć kilka nieskładnych słów pełnych dygresji Yy, wspomniałem o Szczecinie, tak, przed chwilą wspominałem o Szczecinie znowu znowu. wspominam o tym, że wspominałem i wspominam o tym, że byliśmy ale jak już wszyscy tak ładnie i pięknie podziękowali, ja też chcę podziękować chłopakom za wspaniały yy, poniedziałek, wspaniały wtorek chociaż dla mnie to był cały wyjazd weekendowy który spędziłem we Wrocławiu tak, tutaj od razu z miejsca gratuluję pani magister inżynier budownictwa, specjalistce od betonów, która przechowała mnie przez te dwa dni, która pokazała mi wszystkie wrocławskie fontanny łącznie z tą w swojej łazience. Tak. To jest, ta jest to jest to jest to jest coś czego na pewno nie przeżyjecie we Wrocławiu, jeżeli do Wrocławia przyjedziecie, no a ja to mogłem przeżyć. Kolejna rzecz, o której wszyscy mówili, i o której również nie mógłbym nie powiedzieć, to kwestia nowych podcastów. Pojawiają się nowe podcasty, bardzo się cieszę z tego powodu. Dwa takie podcasty, które są godne uwagi, to bez wątpienia podcast o piwie. Pozdrawiam, Bania, prowadzi ten podcast. Drink with your family. Drink it with your friends drink till you're fat, stomach, distends. beer is liquid bread, it's good for you, we like to drink till we spew. www.blogspod.com, oh. odwiedź mnie, a nie pożałujesz. A drugi podcast, który już tam po cichu za kulisami naszego podcastowego świata. Okrzyknęliśmy debiutem tegorocznym, jeżeli chodzi o nowe podcasty. I jest to podcast 420. Pozdrawiam Roberta. Robert prowadzi naprawdę bardzo fajny podcast. Podcast z Czech. Listopad 2004 roku. Okulice Brna. Pan Roman.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 Odpowiedź znajdziesz w podcaście 420, pierwszym polskim podcaście Szczeskiej Republiki. 420.Mypodcast.com 420.mypodcast.com Hrajemy Czeski Hrajemy czeskie, krajemycie czeski. rad, krajemycie Naprawdę coś, czego jeszcze w polskim podcastingu nie było. Zresztą nie trudno zrobić coś, czego jeszcze nie było, bo na przykład jeżeli ktoś mieszka we Francji i zacząłby robić podcast o Francuzach, o Francji, o takiej tematyce związanej z tamtymi rejonami, z tamtą okolicą, to na pewno też byłoby to coś, czego nie było i na pewno byłoby to ciekawe. Tak, bo co innego jest, gdy na przykład Filip wyjeżdża do <kluzny> Francji czy do Belgii jeść wołowe czy wieprzowe ozorki, a co innego jest, gdy ktoś mieszka tam na stałe i ma coś więcej do powiedzenia na ten temat. Czyli tak, Szczecin był, nowe podcasty były. Na pewno o czymś zapomniałem. Aha, miałem powiedzieć, że obaj podcasterzy byli słuchaczami wcześniej. Czyli to, o czym już kiedyś mówiłem, taka naturalna ewolucja, ktoś słucha, słucha, tak bardzo podoba mi się to zjawisko, że w pewnym momencie stwierdza, że kurczę, też mógłbym coś takiego zrobić i łapie za mikrofon, zaczyna nagrywać i to jest w sumie fajne. Pożerza tym samym grono słuchaczy podcastów. Ktoś zaczyna słuchać wśród jego znajomych jego podcastu, no, a później, czekając na kolejne odcinki, zaczyna szukać innych podcastów. No i trafia, trafia do innych podcasterów. Wszyscy chcielibyśmy, żeby to zjawisko było jak najbardziej popularne, ale nie chcę Wam wciskać tych podcastowych kawałków, nie chcę Was zanudzać po raz setny. Wszyscy na naokoło powtarzamy... To w kółko Maciek ostatnio nagrał bardzo, bardzo dużo um, słów, które odnoszą się właśnie nagrywaniu, odnoszą się, um, podcast, odnoszą się do podcastów, do słuchaczy i do tych, którzy mogliby nagrywać, ale nie nagrywają, bo właśnie twierdzą, że na przykład przerasta e, ich koszt sprzętu albo nie poradzą sobie z montażem. To wszystko to jest bzdura. Wystarczy odrobina czasu, odrobina chęci i na pewno można stworzyć bardzo ciekawy podcast. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Kiedyś narzekałem, że, że, że nie chodzę do kina. No i we Wrocławiu właśnie yy, tak zmobilizowaliśmy się z panią magister inżynier budownictwa, specjalistą od betonu. Poszliśmy na bękarty wojny. Ja bardzo lubię filmy Quentina Tarantino. I po... W seansie bękartów musiałem przewartościować moją listę ulubionych filmów Quentina. Yy, przewartościować. No właśnie, cały czas mam problem, jak to zrobić. Moim ulubionym filmem od yy, bodajże trzech lat yy, były wściekłe psy Quentina Tarantino no i później ta hierarchia tam się różnie przedstawiała, był Pulp Fiction była scenka z czterech pokoi no musiałbym sobie przypomnieć jak to, jak to leciało, ale jakaś tam hierarchia hmm, panuje w mojej głowie odnosząca się do filmu Quentina, no a teraz bez wątpienia bym karty wojny hmm, jak gdyby tą hierarchię hmm, zmieniły i no, i mam takie mieszane odczucia, czy, czy wściekłe psy mogą zejść na dalszy plan, a, a bankarty wojny mogą zająć tą szacowną pierwszą pozycję. Chyba muszę oba filmy obejrzeć jeszcze raz i zadecydować, czy, czy, czy właśnie, czy bankarty ja zasługują na to pierwsze miejsce, ale bez wątpienia jest to film, który jest godny polecenia, także wszystkimi moimi czterema łapkami polecam Wam udanie się do kina. no Niekoniecznie przy użyciu wszystkich tych swoich czterech kończyn, ale żebyście udali się do kina i obejrzeli film Quentina Tarantino, Benkarty w wojny, bo warto. Dobrze, jeżeli polecam kino, to jeszcze polecę tutaj taką troszeczkę prywatną i w ciemno polecę książkę pewnej blogowiczki, Autorka nazywa się Grażyna Bełza, a książka, którą wydała niedawno, zatytułowana jest Przecudna. Ja kiedyś miałem przyjemność z Grażyną się spotkać, bo, bo właśnie oboje pisaliśmy blogi i spotkaliśmy się w Warszawie przy okazji pewnej galionetu, bo właśnie poprzez twórczość na jej blogu miałem próbkę tego, co potrafi. No i tam właśnie w moje ręce trafiła jej pierwsza książka, Casting na Diabła. Polecam Casting na Diabła. No a teraz właśnie książka Przecudna, którą mam zamiar niedługo zakupić i przeczytać. Jeżeli ktoś by pytał się, gdzie można dostać książkę Grażyny Bełzy, to bez wątpienia znajdziecie ją w internecie. Ale też widziałem, że znajduje się w zasobach KDC, czyli klubu dla Ciebie, to taka, taka jak gdyby księgarnia wysyłkowa. Przysyłają katalog do domu i można właśnie za pomocą tego katalogu zamówić u nich książkę. W internecie zresztą chyba też mają możliwość sprzedaży wysyłkowej, chyba nawet nie trzeba się jakoś specjalnie u nich rejestrować, nie trzeba spełniać żadnych wymogów. Polecam tą książkę w ciemno. Dobrze, żeby się nie rozgadać, żeby nie było wielu dygresji typu latająca, brzęcząca, nad uchem mucha. Mówię Wam już w to yy, jesienne późne, popołudnie, w zasadzie wieczór, już jest ciemno za oknem, już nawet nie widać, że wszędzie jest mgła i że świat jest mokry, szary, bury i ponury. Chciałem powiedzieć Wam, że słuchajcie polskich podcastów i... I co, co jeszcze mogę? Mogę Wam zaproponować jakiś krótki utwór muzyczny na zakończenie dzisiejszego krótkiego podcastu i mogę Wam obiecać to, że postaram się postaram się bardzo szybko nagrać coś bardziej treściwego, ale z równie pozytywną dawką energetyczną jak dzisiaj. Na pewno będą goście, będą goście w podcaście Papa Cafe, będę dążył do tego, żeby byli goście, bo to zawsze jest inaczej, jeżeli nie muszę produkować się sam przed mikrofonem, bo wtedy nawet, nawet bez przygotowania idzie, idzie bardzo łatwo i przyjemnie i z tych rozmów wynikają takie rzeczy, które, które mnie zadowalają. Tak, podobają mi się te podcasty, wracam do nich później na przykład po okresie kilku miesięcy i sam jestem zdziwiony, że to wyszło lepiej niż by mi się mogło wydawać w momencie, w którym publikowałem daną konkretną rozmowę. Czyli ja Wam mówię cześć, życzę Wam jeszcze... Pogodnych jesiennych dni, a nie takiej szarówki, której nie widać za oknem, a Wysłuchacie utworu muzycznego z zasobu giuman.com. Do usłyszenia!